Nie wiesz, jakie piwo wybrać? A może różnorodność piw dostępnych w sklepie cię przytłacza? Pomogę ci. Odwiedź podcast o piwie. Tylko tutaj dowiesz się wszystkiego na temat piw, które cię interesują. O Nadajemy. Bez ściem.